Rozdział 15. Fragment z przewodnika autostopem przez galaktykę. Strona 634 784, ustęp 5a. Hasło Margra Thea. Dawno temu w mrokach zamierzchłej prehistorii, we wspaniałych i chlubnych dniach byłego imperium galaktycznego, życie było szalone, bogate i w dużym stopniu nieopodatkowane. Ogromne statki kosmiczne sunęły między egzotycznymi słońcami, poszukując przygód i bogactw w najodleglejszych okolicach galaktyki. W tamtych czasach istniała jeszcze niezłomna odwaga. Grano o wielkie stawki, mężczyźni byli prawdziwymi mężczyznami, kobiety były prawdziwymi kobietami, a małe futrzaste istoty z Alfy Centauri były prawdziwymi małymi futrzastymi istotami z Alfy Centauri. Wszyscy mieli odwagę uparcie stawiać czoło nieznanym okropnościom, dokonywać wielkich czynów, a także tak bardzo oddalać w zdaniach bezokoliczniki jak nikt przedtem. I w ten sposób wykuło się imperium. Oczywiście wielu ludzi niesamowicie się wzbogaciło, co było czymś naturalnym, a nie wstydliwym, jako że nikt nie był naprawdę biedny, przynajmniej nikt wart wspominania. Dla najbogatszych, najlepiej prosperujących kupców życie nieuniknienie stało się dość nudne i pozbawione uroku i zaczęli winą za to obarczać światy, w których się osiedlili. Żaden w pełni już ich nie zadowalał. Albo klimat był późnym popołudniem nie całkiem taki, jak powinien, albo dzień był pół godziny za długi lub morze miało nieodpowiedni odcień różu. Tak powstały warunki dla fantastycznej nowej gałęzi przemysłu. Budowy luksusowych planet według indywidualnych życzeń. Ojczyzną tego przemysłu była planeta Margratea, gdzie inżynierowie hiperprzestrzeni zasysali materię przez białe dziury w kosmosie i zmieniali ją w planety marzeń. Planety ze złota, planety z platyny, planety z miękkiej gumy z masą trzęsień Ziemi, które zaspokajały nawet najbardziej wyszukane żądania największych potentatów galaktyki. Przedsięwzięcie było tak efektywne, że Margratea wkrótce stała się najbogatszą planetą wszechczasów, a reszta galaktyki popadła w nędzę. System się załamał, Imperium się rozleciało, a nad bilionem cierpiących głód światów rozpostarło się długie, ponure milczenie, zaburzane jedynie skrzypieniem piór uczonych, którzy do późnej nocy formułowali zadęte traktaciki o sensie i wartości gospodarki planowej. Margratea zaginęła, a wspomnienia o niej wkrótce zapadły się w mrok legendy. W naszych oświeconych czasach nikt oczywiście nie wierzy, w ani jedno słowo z tych opowieści.